Ptasi mózg. Dnia pewnego leśne ptaki Przeczytały napis taki Tu dla mody i ozdoby Wymieniamy ptasie dzioby Szlifujemy, poprawiamy I zapłaty nie żądamy Widzą ptaki Dziupla w drzewie Kto w tej dziupli jest? Nikt nie wie Powiedziały mądre sowy Nowy dziób to kłopot nowy Poczekajmy z tym do zimy A na wiosnę zobaczymy Słowik nie chciał zmienić dzioba Mnie się właśnie mój podoba Szpak powiedział Po co zmiany dziób mam pięknie, szlifowany Rzekła pliszka Może są tu jakieś dzioby do remontu Do poprawek, do przeróbek Lecz nie mój, wytworny dziubek Gwizdnął kos Znam chwyt najprostszy Dobrze wiem, jak dziób się ostrzy Gil dziób, ćwierknął, oby wszyscy mieli takie dzioby. Dzięcioł milcząc w korę pukał, bo go raz już ktoś oszukał, pukał w korę i sikorę ostrzegł jeszcze w samą porę. Z dziupli wylazł lisek rudy. Zaklął na nic wszystkie trudy. Ptakom już nie udowodnię, że się trzeba nosić modnie. Ptak ma ptasi mózg. Z tej racji znów zostałem bez kolacji.